program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 30 marca jest 7. Na serwis trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Żołnierz misji ONZ zginął w Libanie. Wczoraj ranny tam został także polski żołnierz. Negocjacje z Iranem przebiegają doskonale, oświadczył prezydent USA, ale dodał, że wciąż możliwe jest fiasko rozmów. Trzy dni pozostały do startu misji księżycowej Artemis południowym Libanie ranny został polski żołnierz służący w siłach pokojowych ONZ. Kilka godzin później w wyniku ataku na bazy misji Junvil zginął wojskowy z Indonezji. Polak został ranny podczas przejazdu konwoju przy granicy z Izraelem. Podoficer 12 Brygady zmechanizowanej ze Szczecina był w samochodzie, który najechał na minę pułapkę. Pojazd został mocno uszkodzony, żołnierz odniósł niegroźne obrażenia głowy. Do czasu wyjaśnienia sprawy dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych podjęło decyzję o tymczasowym ograniczeniu polskich patroli w Libanie. Tymczasem prawie 200 żołnierzy ze Stargardu wyleci po świętach do tego kraju. 13. zmiana polskiego kontyngentu będzie najtrudniejszą od początku stacjonowania tam polskich sił zbrojnych z powodu eskalacji konfliktu Izraela z Hamasem. Z kapitanem Marcinem Pałką, podporucznikiem Filipem Kosztelakiem i ich rodzinami rozmawiała Aneta Łuczkowska. Na pewno spodziewam się dość trudnej sytuacji, to jest pewne. Mam nadzieję, że konflikt zacznie deeskalować faktycznie i będziemy mogli na spokojnie tam pełnić swoje obowiązki. Jest to moja pierwsza misja. Właśnie rodzice mnie obserwują. Na pewno jest to dla rodziny jakieś obciążenie. Ale na całe szczęście rodzina rozumie charakter mojej służby. Wspierają mnie w tym i motywują mnie w tym. Co pan czuje jako ojciec? Wolałbym, żeby został w kraju. Trochę strach przed tym, co tam się dzieje w ogóle na Bliskim Wschodzie. Jest taka obawa i lęk. Mamy nadzieję, że misja przebiegnie spokojnie i po prostu powitamy oboje. Żołnierze z 13 zmiany polskiego kontyngentu wojskowego pozostaną w Libanie do października. Negocjacje pokojowe przebiegają doskonale. Irańczycy zgodzili się na większość z 15 punktów naszej propozycji, oświadczył prezydent USA. Donald Trump zaznaczył, że wciąż możliwe jest fiasko rozmów, ale wyraził nadzieję, że wkrótce dojdzie do porozumienia. Pytany przez dziennikarzy o możliwość wysłania wojsk lądowych do Iranu, prezydent Stanów Zjednoczonych odparł, że ma wiele alternatyw i rozważa zajęcie wyspy Hark, będącej centrum eksportowym irańskiej ropy. Według dziennika New York Times wczoraj na Bliski Wschód dotarło kilkuset żołnierzy wojsk specjalnych W poprzednich dniach sprowadzono ta Marines i elitarną 82. Dywizję Powietrzno-Desantową. Sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego wciąż czeka na zaprzysiężenie. Rządzący po raz kolejny apelują do prezydenta Karola Nawrodzkiego o przyjęcie od sędziów ślubowania. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna oczekuje, że prezydent nie złamie prawa i w końcu przyjmie ślubowanie od wybranych sędziów. To są dni, by sędziowie muszą po prostu rozpocząć funkcjonowanie w Trybunale Konstytucyjnym. Rządzący zapowiadają, że jeśli tak się nie stanie, to i tak dojdzie do zaprzysiężenia, bo jak tłumaczy europoseł PSL-u Krzysztof Hetman, sami zorganizują odpowiednią uroczystość. Sędziowie złożył to ślubowanie na piśmie i zrobił to wobec pana prezydenta elektronicznie. Janusz Cieszyński z PiS ostrzega, że wybrane osoby nie będą sędziami, jeśli ślubowania nie przyjmie prezydent. Pan Czarzasty może ich zaprosić na kawę i ciastko do gabinetu, ale to tyle, jeśli chodzi o ich bycie jakimikolwiek sędziami. Zgodnie z ustawą stosunek służbowy sędziego rozpoczyna się po złożeniu ślubowania wobec prezydenta. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Prezydent wróci dziś z wizyty w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z zapowiedzią jego rzecznika Rafała Leśkiewicza, tuż po powrocie Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w tej sprawie. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie wicepremier Krzysztof Gawkowski. Obniżki cen paliw na stacjach mamy zobaczyć od jutra. W weekend minister finansów podpisał rozporządzenie obniżające VAT i akcyzę na paliwa. Państwo wzięło na siebie koszt obniżki, mówi minister energii Miłosz Motyka.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 Trzy pozostały do startu misji księżycowej Artemis. Jeśli nie pojawią się problemy techniczne i pogoda będzie sprzyjająca, start nastąpi w czwartek, tuż po północy naszego czasu. Wczoraj odbyła się konferencja prasowa z czworgiem astronautów. Artemis 2 będzie pierwszą załogową misją w ramach tego programu. Astronauci wykonają przelot wokół Księżyca, aby przetestować kluczowe systemy, w tym statek kosmiczny Orion oraz system nośny Space Launch System w warunkach rzeczywistej misji, mówi kapitan załogi Reed Weissman. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tego programu. Myślę, że dla naszej całej czwórki to są lata doświadczeń, kreowania różnych perspektyw. Robimy to wszystko wspólnie. Mamy w sobie pasję i energię, aby zobaczyć Księżyc, podkreśla kapitan misji. Na pokładzie kapsuły kosmicznej wielkości kampera. Znajdzie się zupełnie nowa i prywatna toaleta kosmiczna. Jako załoga mam ogromne szczęście, że w tym maleńkim statku kosmicznym dysponujemy toaletą z drzwiami, powiedział astronauta kanadyjskiej agencji kosmicznej Jeremy Hansen. Załoga w kosmosie spędzi 10 dni. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Pięć po siódmej to czas na sport. Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Kamil Stoch skoczył ostatni raz w karierze. Trzykrotny mistrz olimpijski w ostatnich w sezonie zawodach Pucharu Świata w Planicy. Zajął 30 miejsce i tym samym zakończył karierę. Jak będą wyglądały jego pierwsze dni na sportowej emeryturze? Zjem coś dobrego. Zaczynam nowe życie. Wstanę rano. Mam nadzieję, że się wyśpię porządnie. Pójdę po kawę i Santa dla siebie i dla żony. I tak zacznę dzień. Pierwszy dzień emerytury. Kamil Stoch i jego żona Ewa takie śniadania będą mogli jeść w różnych miejscach. Polski Związek Narciarski oraz jeden ze sponsorów wręczyli im wyjątkowy bilet. Bilet na podróż dookoła świata, o czym marzyli już od dawna. Marzenie mają też polscy piłkarze związane z występem na Mistrzostwach Świata. We wtorek Polacy zagrają na wyjeździe ze Szwecją w meczu decydującym o awansie na Mundial. W półfinale Baraży Biało-Czerwoni pokonali po niełatwym spotkaniu Albanię 2-1, a drużyna trzech koron wygrała z Ukrainą 3-1, mówi selekcjoner polskiej kadry Jan Urban. Zwycięstwo z Ukrainą, no oni są na pewno na, na wielkiej, wielkiej fali takiej pozytywnej, bo wiedzą, że grają u siebie, wiedzą co się stało w eliminacjach, a i tak mają szansę, żeby pojechać na Mundial. Mecz we wtorek w Sztokholmie o 20.45. Janik Sinner po raz kolejny udowodnił, że należy do światowej czołówki tenisa. Po wygranej w Indian Wells Włoch okazał się najlepszy także w Miami. Jest ósmym zawodnikiem w historii, który zdobył tak słoneczny dublet. W finale jego rywalem był Czechy Iżli Lacheczka. Sinner wygrał z nim 6-4-6-4. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas zmienia. Poniedziałek będzie na ogół pochmurny, a popadać może przede wszystkim na zachodzie i południowym wschodzie kraju. W górach możliwe będą także opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 6 stopni nad morzem do 13 na wschodzie kraju. Wróć... Od 2 do 5 w rejonach podgórskich, tam nieco chłodniej. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia autoglas zmienia. Zapraszamy do reklamy. Wiadomość od Toyoty. To już końcówka wyprzedaży. Wciąż jeszcze w ofercie innowacyjne i niezawodne auta z 2025 roku. Z gwarancją aż do 10 lat w programie Toyota Relax. Na przykład Toyota Corolla Cross. Wszechstronna, rodzinna, hybryda piątej generacji. Bagażnik aż 473 litry. Cyfrowe zegary. Światła LED w standardzie. A do tego zaawansowane systemy bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Teraz z korzyścią nawet do 14 300 zł. Nie warto czekać. Z każdym dniem wybór jest mniejszy. Już dziś odwiedź salon Toyoty. Żegnamy. Reklamy. Jest 8 po 7. Zapraszamy do trójki. Małe grzeszki, czyli łamanie prawa. Akceptowalne, bo w drobnych sytuacjach. O tym dziś mówimy. Ja podałem przykład fotoradarów z tolerancją do 10 km na godzinę. Jeśli chodzi o to przekroczenie prędkości, to nie jest tak do końca, że można o 8 czy można o 10. Prędkość na liczniku, który pokazuje nam samochód, nie jest dokładnie taka, jaką jedziemy. Tak, na dobrą sprawę my nie wiemy, z jaką prędkością jedziemy, więc to nie chodzi o to, że można jechać 8 czy 10 więcej, ale chodzi o to, kto mierzy, jak mierzy i czy ta prędkość jest faktycznie taka, jaką się poruszamy. Także nie łamiemy prawa jadąc 5 czy 10 więcej, myślę, to jest taka dopuszczalna tolerancja. Tak, ale przecież zegary w samochodzie zwykle pokazują więcej niż GPS. A to tylko przykład te fotoradary, bo o parkowaniu na minutkę na zachodzie zatrzymywania, o braku kagańca, bo przecież Fafik nie gryzie. O takich małych grzeszkach dziś mówimy i próbujemy zrozumieć, dlaczego tak łatwo nam przychodzą. Także policjantom, co pokazuje przykład parkowania pod stołeczną komendą. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na telefony, konkretnie przy telefonie Karolina Gonet. Michał Jakubik audycję realizuje. Kuba Witkowski program przygotował i ja się nazywam Robert Grządowski. Za chwilę kosmiczny skarb kibica, czyli najważniejsze informacje dotyczące misji Artemis behind. A simple cry lucky I'm The one I love. W trójce mamy 13 minut po siódmej, a na łączach trójki witam Rafała Grabieńskiego z portalu Urania. Dzień dobry. Dzień dobry. E, no to panie Rafale powiedzmy, kiedy koniecznie trzeba włączyć transmisję na kanałach NASA w związku ze startem misji Artemis 2 planowanym na środę? Tak, więc transmisję NASA należy włączyć bardzo późnym wieczorem, bo okrąg startowe misja Artemis 2 właśnie następuje po północy. Ten start planowany będzie następował po północy w nocy z środy na czwartek. To będzie dobry moment, bo wtedy jeszcze w Stanach Zjednoczonych będziemy przed zachodem słońca, więc będzie to pierwszy start tej rakiety w takim dziennym oświetleniu, można powiedzieć bo pierwszy testowy lot w Artemis 1 miał miejsce w nocy, więc no, tych efektów wizualnych nie było aż tak dużo. Ale oczywiście, jeżeli ktoś chce śledzić całe przygotowania do misji, przygotowania do odliczania, no to będzie mógł już to robić w zasadzie od późnych godzin popołudniowych w środę, bo takie, taka główna faza przygotowań, kiedy budzona jest załoga, i ona ostatnie ściąganie, potem ubierana jest w skafa, Ostatnio, oczywiście, do powrotu na Ziemię. Potrzebuj... <śmiech> Tak, potem ubierana jest w skafandry kosmiczne, takie skafandry startowe, charakterystyczne, pomarańczowe, które może, mogą Państwo pamiętać z lotu wahadłowców. No to te rzeczy będą się działy na około 6 godzin przed startem, czyli no w mniej więcej w godzinach 18-19. Przed startem, o ile do niego dojdzie, bo przypomnijmy, były problemy. Ta misja miała pierwotnie startować już w lutym i... Na którym etapie, o której porze w środę możemy się spodziewać ewentualnego powstrzymania tego startu? Tak, tutaj mamy kilka takich momentów. Takim najbardziej newralgicznym momentem jest moment, kiedy musimy zdecydować, czy tankować rakietę. I najczęściej ta decyzja jest no, dosyć taka wiążąca, bo um, rakieta SLS ma ograniczoną liczbę tych cyklów tankowania, które może przebyć, więc no, tankujemy ją tylko wtedy, kiedy albo chcemy coś bardzo przetestować, albo chcemy na pewno wystartować. Więc to będzie też mniej więcej 6 godzin przed startem po godzinie 18:00 będzie pierwsze takie głosowanie, w którym będą puszczone balony meteorologiczne, sprawdzona zostanie pogoda i prognozy pogody na moment na okna startowego. Okno startowe trwa dwie godziny właśnie od północy 24 do drugiej w nocy naszego czasu, więc te 6 godzin przed startem, czyli w naszych godzinach późnych, popołudniowych będziemy, dowiemy się czy będzie ta zgoda na tankowanie. Jeżeli będzie zgoda na tankowanie, no to kolejne kroki to będzie przyjazd załogi na miejsce startu. No ale oczywiście, tak jak z rakietami bywa, tak jak bywało już też z rakietą SLS, no to też wszystko sprowadza się nie tylko też do pogody, ale też stanu technicznego rakiety. Start odbędzie się, jeżeli nie będzie żadnych wycieków. Taki najbardziej newralgiczny moment przygotowań do startu, kiedy te wycieki występowały do tej pory najintensywniej, to będzie moment około kilku minut przed startem. Także tak naprawdę do, już po północy naszego czasu, kiedy kiedy już silniki przygotowywane są do tego takie mają ustawiane, można powiedzieć robocze ciśnienie. I wtedy właśnie do tych wycieków najczęściej tego ciekłego wodoru e, rakietowego wychodziły, e, dochodziło, więc, więc ta, ten moment też również kilkanaście minut przed startem będzie newralgiczny. Czyli czeka nas nie przez pana noc. Jeśli ktoś zainteresowany tematem, mówimy tu panie Rafale, przypomnę Rafał, Rafał Grabiański z portalu Urania, gościem trójki o poranku, mówimy o locie wokół księżyca nie o lądowaniu na Srebrnym Globie no i po pojawia się pytanie dlaczego, dlaczego nie polecieć wprost na Księżyc, skoro i tak to ma być w przyszłości cel tych misji Artemis. Tak, no tutaj powód jest prozaiczny. Nie mamy jeszcze lądownika księżycowego. Te lądowniki są budowane przez firmę SpaceX i Blue Origin, które wygrały kontrakt. I te lądowniki no jeszcze nie, nawet nie wiadomo, czy będą gotowe. To są wątpliwości pesymistów, że będą gotowe one na moment planowanego startu i lądowania księżycowego, czyli w tej chwili 2028 rok. No w tej chwili tych lądowników nie ma. Też musimy przetestować nadal z bo z nie jest nowym statkiem do dalekiej misji poza Bliskie Otoczenie Ziemi. Statek leciał raz w konfiguracji bezzałogowej, ale nawet w tym teście bezzałogowym leciał bez systemu podtrzymywania życia. Więc teraz mamy taką wielką próbę generalną, gdzie lecimy tym statkiem daleko, ale lecimy z czterosobową załogą. Testujemy systemy podtrzymywania życia, testujemy manewrowanie obok stopnia rakietowego, zużytego stopnia rakietowego, które ma symbolizować, można powiedzieć, ma testować, symulować dokowanie do lądownika, księżycowego w przyszłości, bo w przyszłości taki manewr trzeba będzie wykonać. Więc to wszystko jest taką wielką próbą generalną, ale nie zabraknie też historycznych momentów, bo w misji Artemis 2 znajdziemy się najdalej od Ziemi, jak kiedykolwiek człowiek się znalazł. Pobijemy rekord z misji Apollo. Będzie to odległość powyżej, e, chyba powyżej 400 tysięcy kilometrów, więc bardzo, bardzo daleko. No ciekawe, co zobaczą po drugiej stronie księżyca astronauci. To trójka astronautów ze Stanów Zjednoczonych i jeden Kanadyjczyk biorą udział w misji Artemis Miss 2, a o tych najważniejszych punktach tej misji opowiadał o poranku w Trójce Rafał Grabiański z portalu Urania. Bardzo dziękuję, dziękuję za bardzo. te wyjaśnienia, za ten skarb kibica astronomiczny. Teraz w Trójce Piosenka Dnia. Mamy 19 po siódmej, a to Young the Giant i Bitter Fruit. Maybe I'm bored again. Maybe I'm everyone anxious maybe i hit the wall maybe i'm sad does anyone care at all does anything matter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 waiting for. No i stało się, proszę Państwa. Kamil Stoch, wielokrotny mistrz olimpijski, mistrz świata także w skokach narciarskich, zakończył karierę. Wczoraj podczas zawodów w planicy oddał swój ostatni, regularny skok. W konkursie zajął 30 miejsce, ale kibice, którzy przyjechali mu podziękować za wieloletnią karierę, na to miejsce nie zwracali uwagi trzymał ten ogień polskich skoków narciarskich i to, że tak pięknie rozpromował ten sport, no może nie na całym świecie, prawda, bo skoki jednak są taką naszą europejską domeną, ale przede wszystkim za to, że no, Faktycznie przyniósł go w pewien sposób na wyżyny Z Polski No tutaj mamy takiego jednego, który wszystko wie Encyklopedia. Wiktor! Ha. Encyklopedia chodząca Dużo pamiętam Trzy złote medale olimpijskie trzy razy wygrane w turnieju czterech skoczni Mistrzostwo Świata Wicemistrzostwo Świata w lotach 30 dzień zwycięstw w Pucharze Świata 80 podium Wydaje się, że fajny człowiek Mamy takie rodzinne wspomnienie jak Jasia Roczek świętowaliśmy Kamil wtedy zdobył złoty medal w 2014 roku to było takie cudowne uświetnienie. Pierwszy konkurs, który ja się oglądał wtedy i od tego czasu ogląda wszystko. Nie pamiętasz tego, co? Nie pamiętam. Widziałem nagrania. No myślę, że powinien zostać przy skokach, no nie? Czym zająć się dalej? No, ma swój klub, wyszukiwanie nowych talentów. Być przy tym. Tak jak Adam jest cały czas przy skokach, Kamil powinien zostać i być twarzą naszych skoków. Kamil dla polskich skoków zrobił już tyle dobrego, że tak naprawdę w tej chwili może zająć się. Czymkolwiek, czym będzie chciał, to sprawi mu przyjemność w jego dalszym życiu, bo już zrobił dla nas wszystkich, dla Polaków, dla naszych skoków tyle, że już nic nie w niej, ale bardzo mu dziękujemy za wszystko, niech teraz cały porządnie odpocznie. Może do związków niech pójdzie, chociaż nie sądzę osobiście, żeby poszedł do związków, bo po co się z tymi leśnymi dziadkami bawić? Chciałbym się zapytać, bo my są bez poranina, kieram w zębie. <zysy> Ponos 25 centymetrów Nie wiem dokładnie, ale słyszałem, że sporo. Także też już wiem, że pierwszy dzień urlopu spędzę na łopatowaniu. Pierwszy dzień emerytury. Czyli jednak sport wciąż u Kamila. Skakanie zamienia na łopatowanie. A tak serio to w jakiej roli widzieliby państwo Kamila Stocha na sportowej emeryturze i jakie mają państwo dla niego słowa, gdy na tę emeryturę przechodzi? 22,7 trójek do państwa dyspozycji. A w planicy był Dariusz Urbanowicz. Może chciałbym uczyć się Jesteś taka niezastąpiona Może nie pójdę więcej tam Wiesz, tak długo byłem sam Chciałbym, żebyś zaufała mi Wiem, że przeze mnie czasem płaczesz Jutro chciałabyś mieć na dziś Może mi brakuje sił Ty wiesz, że kocham cię Sam. Nigdy nie byłem tak zakochany Dziewczyno przecież znam twój plan Musisz jeszcze dać mi czas Jakbym miał bez ciebie żyć Przy tobie mogę spać z jaszczurkami Śniło mi się, że mieliśmy dom Może ty zrób pierwszy krok Ty wiesz, że kocham cię Lecz sama jestem dziwna Dziś tylko słowa twoje. Ty wiesz, że chciałabym nie patrzeć wstecz, nie szukać Lecz tylko słowa, tylko słowa nie wystarczą mi Wiemy, że nie chcemy już bez siebie żyć Znów jest.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 Lidl. To się opłaca.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 Na skrót serwisu zaprasza Anna Kowalik-Brankati. Łaciński patriarcha Jerozolimy kardynał Pier Battista Pizzaballa będzie miał swobodny dostęp do Bazyliki Grobu Pańskiego. Takie jest polecenie premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Wczoraj izraelska policja nie wpuściła kardynała do Bazyliki. Wywołało to oburzenie za granicą. Zareagowała m.in. premier Włoch Giorgia Meloni, a szef włoskiego MSZ-u Antonio Tajani. Wezwał na dziś ambasadora Izraela we Włoszech. Działania izraelskiej policji potępił także prezydent Polski. Ocenił, że są brakiem szacunku wobec tradycji i kultury chrześcijańskiej. Karol Nawrocki wraca dziś ze Stanów Zjednoczonych. Według zapowiedzi po powy w do kraju ma poinformować o działaniach w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent analizuje sytuację, mówi jego minister Marcin Przydacz. Trwa korespondencja pomiędzy Kancelarią Prezydenta a Kancelarią Sejmu, bowiem Kancelaria Prezydenta widzi pewne bezprawne albo pozbawione podstawy prawnej działania i to będzie rzutowało na decyzję finalną pana prezydenta. Na złożenie ślubowania czeka sześcioro sędziów Trybunału wybranych przez Sejm 13 marca. Włoska policja szuka złodzieja i trzech niezwykle cennych obrazów. Warte miliony euro dzieła Renuara, Sezana i Matisa zostały skradzione z galerii sztuki w miejscowości Mamiano koło Parmy. Muzeum zostało utworzone prawie 50 lat temu przez krytyka i kolekcjonera sztuki Luigi'ego Manianiego. Zbiory stanowi jego prywatna kolekcja dzieł. Złodzieje ukradli obrazy ryby Renoira, martwą naturę z czereśniami Sezana i odaliskę na tarasie Matisa. Pełny serwis trójki o ósmej. Teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Jutro zobaczymy zmianę cen na stacjach benzynowych. Rozporządzenie, które obniża podatki na benzynę i na olej napędowy weszło już w życie, ale właściciele stacji potrzebują trochę czasu na dostosowanie kas fiskalnych. Także od jutra zacznie obowiązywać maksymalna cena paliw. Miesiąc został na rozliczenie z fiskusem za ubiegły rok. Termin mija 30 kwietnia. Ponad 5,5 miliona podatników skorzystało już z usługi Twoje PIT, mówi Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej. W usłudze już mamy wstępnie przygotowane zeznanie. Takie zeznanie przygotowała Krajowa Administracja Skarbowa. Wystarczy je zweryfikować bądź zmodyfikować chociażby odpowiednie ulgi, odliczenia. Sposób możemy tutaj zmienić rozliczenia się, możemy się rozliczyć liczyć samodzielnie bądź wspólnie z małżonkiem, możemy dodać bądź zmienić numer KRS organizacji pożytku publicznego, której chcemy przekazać swoje wsparcie. Po modyfikacji zeznania należy tylko pamiętać o zatwierdzeniu takiego dokumentu i wysłaniu. Choć przeciętna Polka opłaca swoje zobowiązania równie terminowo co Niemka czy Brytyjka, to ma ona nieco częściej problem z oszczędzaniem i inwestowaniem wynika z badania firmy Intrum. Pod tym względem najlepiej w Europie wypadają Norweżki i Włoszki. Startuje program dotacji na mikroinstalacje fotowoltaiczne i magazyny energii. To przejściowy program pozwalający wypełnić lukę między programem Mój Prąd 6.0, a programem wspierającym rozwój magazynowania energii z funduszu modernizacyjnego. Mówi Anna Trudzik z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program ten ma na celu wypełnienie luki dla tych, którzy nie zdążyli złożyć wniosków swoich w programie Mój Prąd 6.0. Są to środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy i przeznaczone na ten program zostało do 335 milionów złotych. Program dotyczy osób prywatnych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. Wnioski można składać od dziś do 24 kwietnia. Dolar kosztuje 3,71 zł, a euro 4,28 na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Poniedziałek na ogół ma być pochmurny i deszczowy. To na zachodzie i południowym wschodzie kraju. W górach może też sypnąć śniegiem. I w rejonach podgórskich będzie dziś najchłodniej od 2 do 5 stopni. Poza tym od 6 nad morzem do 13 na wschodzie kraju. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Niewinne grzeszki czy łamanie prawa, na przykład zatrzymanie na zakazie, bo tylko na chwilkę, albo jazda bez biletu, bo tylko dwa przystanki. To dziś temat w porannej audycji i kolejny głos państwa. Gdybyśmy tak czasami nie złamali prawo i Kopernik, że tak powiem, nie poszedł pod prąd, to do tej pory byśmy żyli w ciemnocie uznajmy to za żart. To może propozycja po zakończeniu kariery przez Kamila Stocha? Po co się Kamila Stocha? Mam pewną propozycję. Na jego cześć, jego imieniem wszystkie stoki nie nazwać stokami, tylko stochami. Dziękuję. No, to ładne, może się przyjmie. Chociaż nie wiem. Jeździć po stochu za 25 minut ósma. No government warning About that promotion I'm the single life Who's a damn thing. Everybody needs a bosom Everybody needs a bosom for pillow Everybody... Gazetki, gazetki, gazetki. Przegląd prasy. W studiu Agnieszka Laskowska. Dzień dobry. I są gazetki. Tak jest. I gazetki z Agnieszką przyszły na smyczy. Dziś także o pieskach rozmawiamy, ale teraz o tym, co w prasie... Tak jest. Zacznijmy od wątków węgierskich z Gazety Wyborczej. Wszyscy słyszeliśmy o tym, że węgierski minister spraw zagranicznych ma gorącą linię z rosyjskim szefem dyplomacji. Ciekawe Sergieju czy to czerwony telefon czy po prostu zwykły smartfon? Zwykłe, najprostsze, podobno nawet nie żadne kodowane, utajnione Aha. połączenie. I dziennikarzem, który ujawnił to do mediów, jest Węgier Sabolcz Pani. I z nim właśnie Bartosz Wieliński rozmawia w dzisiejszej gazecie wyborczej. Z Sabolcz Pani opowiada o tym, co stało się po opublikowaniu tej informacji o węgierskich donosach do Rosjan. Zaczęli robić ze mnie ukraińskiego szpiega. Zaczęli oczywiście rząd węgierski. Jeśli jednak przesłuchamy nagranie, które wyciekło, to okazuje się, że te zarzuty są bezpodstawne. Mówię na nim, że sprawdzam dane. Potwierdzam je u Służb Bezpieczeństwa Krajów Unii Europejskiej. Nie miałem i nie mam żadnych źródeł w Ukrainie. I dziennikarz tłumaczy Bartoszowi Wielińskiemu, że... To są metody właśnie rządu Orbana. On rzuca jakieś oskarżenia, rozpoczyna się śledztwo, ale ono nigdy właściwie nie dochodzi do końca, nie ma żadnego aktu skazania. Chodzi o sam moment oskarżenia, tylko o tym, że na przykład zarzuty wycofano, już nikt. No, o tym już nikt głośno nie, nie powie, prawda? Tak bardzo typowe. ważne wybory parlamentarne na Węgrzech już 12 kwietnia będziemy bardzo blisko się im przyglądać. A teraz nasza polityka i wywiad Tomasza Siemoniaka, ministra koordynatora służby specjalnych, To dla Rzeczpospolitej. Mhm. Ja zdradzę, że pan minister będzie też naszym gościem w tym tygodniu w porannej audycji bez uników Renaty Grochal, ale na razie nie podaje więcej żadnych szczegółów i oczywiście jest pytany przez Jacka Nizinkiewicza m.in. o ceny benzyny. Ceny benzyny podwyższają koszty życia codziennego, dlatego staramy się, żeby one nie były wysokie, mówi Tomasz Siemoniak. Dla ludzi ważniejsze niż ceny benzyny jest poczucie fizycznego bezpieczeństwa, poczucie, że tu nie będzie wojny. Nie najadą nas obcy, nie będą w Polsce wybuchały rakiety i w tym obszarze pokazaliśmy skuteczniejsze rządzenie niż PiS, czego dowodem jest choćby Safe. Jest też pan minister Siemoniak pytany o przyszłą koalicję po wyborach w 27 roku i mówi, że nie wyobraża sobie współpracy z Konfederacją. Nasi wyborcy są tak odlegli, że dzisiaj nie ma o tym mowy. To wszystko w Rzeczpospolitej. Aha, bo był pytany o to, czy koalicja obywatelska będzie w koalicji z Konfederacją. Tak, no wszyscy w tej chwili układają ciekawe, ciekawe. te polityczne wiesz, rachunki, żeby wyliczyć jak wedle tych wyników wyborczych, które są obecnie, mogłaby, tak. tak, mogłaby wyglądać przyszła koalicja. Ale to jest to, trochę takie wróżenie z fusów. A to ja mam taką informację. BBC News podaje, że pies został najlepszym przyjacielem człowieka wcześniej niż do tej pory sądzili naukowcy. Jak myślisz, mm, kiedy? kiedy? No to ja już mówię, 15 tysięcy lat temu. Znaleziono w jednej jaskini w Wielkiej Brytanii kość szczęki psa, datowaną właśnie na 15 tysięcy lat. No i jak się okazuje... To jest zażyłość o wiele starsza, niż do tej pory mówili naukowcy. I ciekawe, czy już wtedy nie zakładali kagańców, mówili, nie, Fafik nie gryzie. Spokojnie, pros proszę pogłaskać, on nie gryzie. Bądźmy wdzięczni czworonogom, psom, kotom, że przyszły kiedyś do nas i chcą, chcą wciąż z nami mieszkać. I są już od tylu lat, prawda? To niesamowite, tak że jak się zajrzy w przeszłość, to... Wow, wow. No, dla, na mnie robi wrażenie ta informacja, na Agnieszce chyba też. Jak wszystkie Laskowska. swoje zwierzaki były i obecne noszę w sercu. I, i ciągle o nich pamiętam. Yy, tak, bądźcie z nami czworonogi. Agnieszka Leskowska w przeglądzie prasy. Bardzo dziękuję. Ale nie, jedno jest słowo, chociaż... Jedno? Tak, drożyzna utuska fakt, y, mm, zrobił ustawkę z premierem, a Super Express z Przemysławem Czarnkiem i fakt twierdzi, że w sklepie, w którym zaopatruje się premier, że to są delikatesy, jest tam drogo, no to szybki fakt-checking. Ja akurat znam Sopot i ten mhm. sklep, to nie są delikatesy. A że jest drogo, tak, przekonamy się wszyscy robiąc świąteczne zakupy. No Właśnie, to chyba nie chodzi o sklep, tylko o ceny wywołane także kryzysem, kryzysem na Bliskim Wschodzie. To jeszcze raz. Agnieszka Leskowska, bardzo dziękuję. Dziękuję.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 a chef tu Piotr Jabłoni w Trójce i Renata Grochal w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś wyzwanie, bo twoim gościem będzie Krzysztof Gawkowski, wicepremier minister cyfryzacji, prawda? Tak. A to człowiek, który, powiedziałbym, jest jednym z mistrzów uników i takich słownych tyrat, które odprowadzają temat gdzieś na bok. Tak nie myślałam o nim nie? nigdy, nie, ale to, zobaczymy, to ja czy będzie wrażenie. kluczył w sprawie paliw, bo od jutra Polacy według deklaracji rządu mają zobaczyć niższe ceny na stacjach benzynowych, ale to nie będzie jedyny temat. Porozmawiamy o wizycie pana prezydenta Karola Nawrockiego na sipac konferencji amerykańskich konserwatystów, gdzie nie było ani prezydenta Stanów Zjednoczonych, ani wiceprezydenta, ani sekretarza stanu. I zdaje się, że prezydent Nawrocki był najwyższym rangą uczestnikiem tej konferencji. No to jakiś sukces. <głosy> Zobaczymy, co powie o tym wicepremier Gawkowski. Sukces chyba umiarkowany. To o 8.13 ta rozmowa. Serdecznie zapraszam. I'm up a bit on a string Tracy Island, time-traveling diamond Could have shaped heartaches Come to find you For in some velvet morning Years too late She's a silver lining Lone ranger riding Through an open space In my mind When she's not like right that beside me Kamil Stoch zakończył karierę? Tak. Ten młody, zdolny chłopak z zębu już zakończył karierę. A państwo dzwonią? Dwie dwójki i siedem trójek. Kariera pana Kamila Stocha jest dla nas, dla naszej rodziny bardzo ważna i sentymentalna. Tego dnia, kiedy pan Kamil Stoch zdobywał medal na olimpiadzie, rodziła się właśnie moja córka. Mąż miał podwójne emocje. Gratulujemy panu Kamilowi serdecznie jego karierę i trzymamy kciuki za dalszą drogę. Czy córka ma na imię Kamila? Jest 7.51, teraz Kuba Ambrożewski i trochę fanku poranku. Piosenka do wyjaśnienia. Cool and the gang, get down on it. Druga młodość. Tak chyba należałoby określić ten okres w dziejach Cool and the Gang. Okres najbardziej przebojowy, w którym grupa należała do najpopularniejszych wykonawców na świecie, czyli pierwsza połowa lat 80. Zespół powstał jednak o wiele wcześniej, bo w roku 1964, gdy Cool, czyli basista Robert Bell oraz jego koledzy byli jeszcze nastolatkami. Po kilkunastu latach grania panowie byli w dołku. Ich płyty zbierały kiepskie recenzje i nie sprzedawały się dobrze. Z pomocą przyszedł impresario muzyczny Dick Griffey, który zasugerował grupie dwa transfery. Wokalisty z prawdziwego zdarzenia i producenta z nową wizją brzmienia. W ten sposób do Kula i jego gangu dołączyli J.T. Taylor oraz brazylijski aranżer Elmir Deodatu. Kolejne hity Ladies Night... the celebration wysypywały się z rękawa. Nawet jeśli inspiracje były odrobinę nietypowe jak na zespół funkowy, Kul wspominał, że pewnego dnia ktoś spytał jego brata, czy słuchał kiedyś Boba Marleya. Ten zaprzeczył, powinieneś to nadrobić, zasugerował kolega. Ronald wziął sobie te słowa do serca i pod wpływem jamajskich brzmień skomponował motyw basu... A następnie utwór. Efekt końcowy trudno określić jako regę, ale kult twierdzi, że w Get Down On It da się ten wpływ wysłyszeć. No to sprawdźmy. Piosenka do wyjaśnienia. Oh, what's he gonna do? You wanna get down? Oh, what you gonna do? Do you wanna get out? Oh, what you gonna do? You wanna get out? gonna do it if you really don't wanna dance by standing on the wall? Get your back up off the wall. Tell me how you gonna do it if you really don't wanna dance by standing on the wall? Get your back up. Walk. reklamy.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 We'll mm be -hmm.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 The yeah. cat Jaki jest twój styl? Odkryjesz go na Allegro. Ponadczasowe kurtki i płaszcze, dżinsy, buty i akcesoria znajdziesz w jednym miejscu. Wrangler ochni kryłko, nie czekaj z zakupami i od razu odśwież szafę na nowy sezon. Zobacz, Stasiu, co soku. Gdzie? Nie widzę. No tam, patrz. E, nie, żuniu, coś ci się chyba przywidziało. Coś ty. Stosuję Maxi Luten D3. Tobie też polecam. Maxilutend D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje w Wspierające prawidłowe widzenie Cynk i wyciąg z róży stulistnej maxilutend 3 to także wysoka dawka witaminy D3 Tak ważnej w okresie jesienno-zimowym Ja już wiem skąd u Ciebie ten sokoli wzrok Maxilutend 3 to podwójna korzyść w jednej tabletce Suplement diety Aflofarm Barbara, co polecić komuś, kto urządza mieszkanie I ma przed sobą większe zakupy? No to wtedy idealnie pasują multirabaty w ekspert. No racja, drugi produkt w promocji 30% taniej Lub trzeci 55% Lub czwarty 80% albo... albo piąty za złoty. Gotówkę. Dokładnie. A do tego jeszcze ci panowie z MediaExpert wszystko wniosą, zamontują, podłączą i stare sprzęty zabiorą. No i pięknie. Multirobaty w MediaExpert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl Żegnamy reklamy.